Pani Zamieć. Baśń Niemiecka. Według Jakoba i Wilhelma Grimmów. Żyła kiedyś pewna wdowa, która miała dwie córki. Jedną bardzo dobrą i pracowitą, a drugą niegrzeczną i leniwą. Ponieważ jednak zła i brzydka dziewczyna była rodzoną córką wdowy, kochała ją bardziej niż dobrą i piękną pasierbicę, która musiała wykonywać w domu najcięższe prace. Pewnego dnia piękna dziewczyna siedziała przy studni i przędła. Była już tak zmęczona, że przez nieuwagę ukłuła się w palec. Krew, która wyciekła z rany, zabrudziła wrzeciono. Dziewczyna nachyliła się, żeby nabrać wody ze studni, ale wtedy narzędzie wysunęło jej się z ręki i wpadło do wody. Kiedy macocha dowiedziała się, co się stało, strasznie się zezłościła. Skoro wrzuciłaś wrzeciono do wody, powiedziała gniewnie, musisz je teraz stamtąd wyciągnąć. Posłuszna pasierbica wskoczyła do studni, by tam szukać zgubionego wrzeciona. Po chwili znalazła się na wielkiej łące, pełnej kolorowych kwiatów. Wstała i ruszyła przed siebie. Długo wędrowała, aż zobaczyła przed sobą wielki chlebowy piec, z którego rumiane bochenki wołały wyjmij nas, prosimy, wyjmij, bo inaczej spalimy się na popiół. Dziewczyna sięgnęła po stojącą obok łopatę i wyjęła wszystkie bochenki, te zaś podziękowały jej za dobre serce. Przeć ona jednak nie znalazła, szła więc dalej, aż zobaczyła wielkie drzewo okryte tysiącami dojrzałych jabłek. Na jej widok wszystkie zawołały – Strząśnij nas, prosimy, bo już dawno jesteśmy dojrzały. Dziewczyna potrząsnęła drzewem, a jabłka, które z niego spadły, ułożyła w jednym miejscu. Ponieważ i tu nie znalazła wrzeciona, ruszyła w dalszą drogę. Nie uszła zbyt daleko, kiedy jej oczom ukazał się mały domek, z którego wyszła stara kobieta. Staruszka uśmiechnęła się na widok dziewczyny i powiedziała – Nie bój się i podejdź bliżej. Jestem pani zamieć, przedstawiła się. Widzę, że masz dobre serce. Wysłuchałaś prośby bochnów chleba i jabłek na drzewie, mimo że nic w zamian nie dostałaś, powiedziała staruszka. Zostań więc u mnie na służbie. Będzie ci tu dobrze i niczego nie zabraknie. A jeśli będziesz starannie wykonywać swoje obowiązki, czeka cię nagroda. Dziewczyna przypomniała sobie złoma macochę, która na pewno ukaże ją za to, że nie odnalazła wrzeciona. Pomyślała, że tutaj będzie jej lepiej. Przyjęła zatem służbę u starej kobiety. Od tej pory dziewczyna wiodła miłe życie. Nie słyszała złego słowa, a w nagrodę za dobrą pracę codziennie dostawała smakołyki. Praca też nie była ciężka. Jej obowiązkiem było ścielenie łóżka, pani zamieci. Musiała bardzo ostrożnie trzepać pościel, bo gdy leciało z niej pierze, na ziemię padał śnieg. Choć tu na dole było jej tysiąc razy lepiej niż u macochy, Dziewczyna tęskniła za domem rodzinnym. Wreszcie powiedziała do swojej chlebodawczyni – Dobrze mi jest tutaj, ale tęsknota za domem nie pozwala mi dłużej zostać. Muszę wrócić do siostry i macochy. – Bardzo to szlachetne, co chcesz zrobić – rzekła pani zamieć. – Odprowadzę cię, bo dobre masz serce i dobrze mi służyłaś. Wzięła ją za rękę i zaprowadziła pod wysokie wrota. Kiedy dziewczyna stanęła pod nimi, spadł na nią złoty deszcz i tak przylgnął do niej, że pokryła się złotem. Oto nagroda za to, że byłaś pilna i dobra, rzekła pani zamieć i wręczyła jej wrzeciono, które dawno temu wpadło do studni. Kiedy dziewczyna przeszła przez wrota, te zamknęły się za nią a ona znalazła się na łące niedaleko swojego domu. Ani siostra, ani macocha nie poznały jej. Obsypana złotem wyglądała jak królewna, a nie biedna sierota. Tylko kogut siedzący na płocie zapiał – Kokuryku, Nasza złota padienka wróciła do domu! Dziewczyna opowiedziała, gdzie była i co się z nią działo. Gdy macocha usłyszała o złotym deszczu, kazała swojej leniwej córce iść do pani zamieci na służbę. Dziewczyna, choć wcale nie miała na to ochoty, zrobiła tak jak jej siostra. Zabrudziła krwią wrzeciono, wrzuciła je do studni, a potem sama do niej wskoczyła. Po chwili znalazła się na ukwieconej łące. Wstała i ruszyła przed siebie. Najpierw zobaczyła wielki chlebowy piec, a w nim rumiane bochenki, które głośno prosiły, wyjmij nas, prosimy, wyjmij, bo inaczej spalimy się na popiół. Ale leniwa dziewczyna tylko krzyknęła, ani mi się śni brudzić rąk. I poszła dalej. Gdy doszła do jabłoni, jabłka zawołały, ach, strząśnij nas, strząśnij, jesteśmy już dojrzałe. Ale dziewczyna odparła, ani mi się śni, mogłoby mi któreś spać na głowę i poszła dalej. Przybyła przed dom pani zamiedzi. Kiedy staruszka powitała ją, dziewczyna zgodziła się zostać u niej na służbie. Pierwszego dnia starała się sumiennie wykonywać obowiązki, ale już na zajutrz zaniedbywała pracę, a trzeciego dnia nie chciała nawet rano wstać nie zaścieliła łóżka pani zamieci i nie wytrzepała poduszek. Staruszka szybko wymówiła jej służbę, ale leniwa dziewczyna była z tego zadowolona, bo sądziła, że i na nią spadnie złoty deszcz. Jednak, kiedy znalazła się pod czarodziejskimi wrotami, zamiast złota spadł na nią deszcz smoły. – Oto kara za twoje lenistwo! – rzekła pani zamieć. I zamknęła wrota. Dziewczyna wróciła do domu oblana smołą, a kogut siedzący na płocie zapiał – Kukurko! Nasza brudna panienka wróciła do domu! Smoła zaś się tak do niej przylepiła, że przez całe życie nie mogła jej zmyć.